Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 14 Ciąg dalszy części szóstej Dońcy są i zamożni zadowoleni z swego położenia Kobiety nasze, mówił dalej Kozak Piękne są i pracowite Bogato się ubierają, lecz częsta nieobecność nasza jest przyczyną, że się nam przeniewierzają i żyją pokątnie z innymi. Cóż robić? I my w służbie tak samo postępujemy. Od służby się nie uwolnisz, kobiecie zaś samej. Trudno jest żyć. Służba kozaków daleko od domów w Polsce na Kaukazie lub w Petersburgu szkodzi ich gospodarstwu i wprowadza do jego domu zepsucie moralne, przeniewierzenie się małżeńskie. Kozak w służbie wyciera się i poleruje między ludźmi, szczególnie w Polsce, lecz razem wyciera cnotę, traci wstrzemiężliwość, rozpuszcza się i zupełnie demoralizuje. Jesteśmy często świadkami sołdackiego wyuzdania kozaków. W służbie przy strzeżeniu granic, w wojnie, w partyzantce uczą się gwałtów i rozbojów. Wrodzona chęć do kradzieży podsyca się i wzmaga w takich okolicznościach. Złodziei też między nimi jest bardzo wielu. Kozak jednak w domu jest gościnny. Jest i uczynny, śmielszy od żołnierza armijnego. Dla poczęstowania, dobrego słowa, jak się wyrażają, robią ochotnie folgę potrzebującym jej. Gościnność w domach jest wielką ich zaletą. Mają wielką odwagę w napadzie skrytym, niespodziewanym, zręczni i wytrwali, Nadzwyczajnie są wybornemi wojskami dla partyzantki. Z posłuszeństwa lubią wykraczać i rozkazów zupełnie nie wykonują. Lecz wobec powagi, wobec siły przełożonego lub krzyku śmiałego, którym się niby siła i wielka władza w pojęciu moskiewskim wykazuje, są bardzo ulegli znoszący największe poniewierania, bicia i to wszystko ponoszą bez uczucia hańby, jakie podobne kary sprowadzają na człowieka. Ludność dońskiej ziemi wynosi liczbę 650 tysięcy. W tej liczbie prócz kozaków znajdują się i chłopi poddani, bo i nad Donem są panowie i poddani. Ostatni nie należą do wojska kozackiego Administracja Dzieli się na cywilną I wojskową Siedm powiatów cywilnych Zarządza ludnością Napływową Kozacy znajdują się pod Osobną wojskową władzą I sądami Rozdzieleni na cztery powiaty Wsie swoje nazywają Stannicami Władza ich Energicznie i po wojskowemu umie powstrzymywać ich samowolność, utrzymywać w posłuszeństwie, przytem jednak nie ogranicza zupełnie małej swobody koniecznej dla rolnika żołnierza. Kozak po kilku latach służby, dyscypliny i nieustannej pracy ma wypoczynek w domu. Żołnierz zaś w armii Musi bez wypoczynku przesłużyć 25 lat lub piętnaście, żyjąc nieustannie pod strachem. Kozak znajduje się cztery lata w służbie, cztery w domu, potem znów w służbie i tak dalej, dopóki nie upłynie 25 lat. Połączenie więc takie pracy i wypoczynku, Karności i swobody Łatwo znosi Służba nie jest dlań trudną Łatwo ją i ochotnie przebywa Niesiony nadzieją powrotu I wypoczynku po czterech latach Syn kozaka musi być także kozakiem Gdy dojdzie do pełnoletności Uzbraja się i na własnym koniu Idzie do służby Rząd w służbie płaci mu mały żołd dwa grosze dziennie daje furaż na konia on zaś ciągle własnymi środkami musi mundurować się i rzecz dziwna kozacy bez porównania lepiej są ubrani jak wszystkie inne wojska które skarb ubiera organizacja ta jest wielce korzystną dla państwa mało kosztuje a daje mu wielkie siły. Moskiewska potęga głównie rozszerza się i utwierdza przez kozaków. Oni w wojnach z Polską, z Francją, z Turcją, jako zręczni partyzanci utrzymywali ciągle przeciwników w niepewności. Zniszczeniami, napadami ułatwiali zwycięstwa armii. Kozacy jako lekka jazda byli zawsze wybornym wojskiem. Kozacy czarnomorscy i liniowi kaukascy są najniebezpieczniejszymi dla Czerkiesów. Wyuczyli się walczyć ich sposobem, a linie ich posuwające się w głąb gór utwierdzają zdobycze. Kozak Jarmak jest zdobywcą Syberii. Kozacy uralscy i liniowi, syberyjscy i orenburscy zdobyli stepy kirgizów, zabezpieczają Moskwie władanie niemi kolonizacją swoich rodzin na ziemi zabranej i posuwają się groźnie w granice Turkestanu, Hiwy i Chin. Powrócimy jeszcze do tej materii. Tu nadmieniamy, że kozacy Wojsko rolnicze, swobodniejsze od zwykłych, regularnych organizacją swoją, przedstawia charakter dawnych słowiańskich wojsk, która to organizacja nie tylko dała się zastosować i użyć przez państwa centralizacyjne, samowładne, ale szczególnie stosuje się dobrze do form demokratycznych państwa. Myśl wojsk kozackich wyhodowała się w Polsce. Kozacy, zaporożcy pokazują się pierwszymi w historii, dano im organizacją zgodną z duchem Rzeczypospolitej. Pod opatrznym okiem wolności zakwitła ona wszystkimi barwami życia historycznego. Polska w kozaczyźnie sformowała dla siebie i dla świata chrześcijańskiego zbrojny zakon, zupełnie niepodobny do zakonów wojskowych Zachodu, nim jakby wałem powstrzymywała nagłe napady Tatarów i Turków i trzymała ich na wodzy. Demokratyczna organizacja Zaporoża tworzyła z nich wolne wojska, śmiałe, przedsiębiorcze, lecz była przyczyną wyrodzenia się tejże wolności w samowolę kozaków. Polska, która nigdy nie była silnie scentralizowaną, nie przykuła ich do siebie, nie wcieliła i nie spożytkowała, jak to zrobiła później Moskwa, która polską organizacją kozaków zmodyfikowała i utworzyła z nich Ogromne, groźne siły dla swojego państwa Polscy Kozacy, idąc drogą swej organizacji Prawie samodzielni i słabo zależni od naszego rządu Utworzyli w postępie czasu osobną jednostkę I weszli w walkę z metropolitą To jest Polską, która bardzo naturalnie usiłowała ich Zespolić i poddać większej od siebie zależności. Z jednej strony tak naturalne i rozumne dążenie, z drugiej niezmierne zamiłowanie wolności musiało wyrodzić długą i trwałą walkę, w której kozaczyzna, miotając się na wszystkie strony, nierozumnie dążąc do niepodległości, Osłabiła jedyny warunek swego bytu, to jest Polskę, a sama zagrzebała swoją wolność i byt prawie niezależny, przechodząc wyniszczona jako materiał w ręce Moskwy. Z tego to materiału Moskwa utworzyła zgodnie z duchem poruszającym wszystkie jej nerwy instytucją silnie zależną od władzy, Ujęła ją w karby wojskowej karności i utworzyła teraźniejszych kozaków, tak niebezpiecznych dla narodów i wolności. Dziwne to zejście dwóch zakonów utworzonych na obronę chrześcijaństwa na granicach Polski. Na południu zakon słowiański kozaków z formą wolną na północnych granicach krzyżacy. Zakon z formami ścisłymi i niewolniczymi. Jeden Polska utworzyła, drugi Polska z zachodu sprowadziła. Pierwsi buntem i długą wojną osłabili i przyczynili się do upadku Polski. Drudzy buntem i chciwością panowania nie mogli podołać silniejszej wówczas Polsce. Ale zamieniwszy się w Prusy, w królestwo, podali pierwsi myśl rozbioru i w końcu należeli do rozbioru Polski. Dońcy są kolonią Zaporoża, nie mają samodzielnej historii jak pierwsi, chociaż przyjęli polską organizację Zaporoża i wiele z obyczajów języka tychże zaporożców kształcących się według Polski. Dońcy usiłowali za Piotra Wielkiego wysunąć się spod opieki Moskwy. Bunt ich prócz politycznych miał i religijne powody. Uśmierzony wywołał emigracją Dońców nad Dunaj, którzy do naszych czasów przetrwali tam pod nazwiskiem Nekrasowców. Dońcy byli przeciw Tatarom, obroną Moskwy, jak zaporożcy obroną Polski Lecz nie umieli i nie mogli W zależności od Moskwy Zapisać się samodzielnie w karty historii Organizacja ich pierwiastkowa Wolny i powszechny wybór Atamana Została im odjętą za Katarzyny II Która zorganizowała ich Zgodnie z duchem swego państwa Oprzeć się nie umieli Dzisiaj prawie zatarło się Między nimi Wspomnienie dawnych praw I wolności Głuche tylko poddanie Zamiłowanie rozpustnej swobody Zostały jako ślady Dawnej organizacji Są oni dumni Po swojemu I wiedzą, że Moskwa Ciągnie z nich Wielkie korzyści Że oni ją podpierają Przeczucie zaś jeszcze większego zniewolenia Jest między nimi Powszechne Pod wpływem to tych Różnorodnych wpływów i Uczuć wyrodziło się Podanie, a raczej wieszczba Którą mi ów Śpiewny doniec opowiadał Mówił on, że jest Nad donem jakiś Kamień, który jeżeli Woda zaleje lub Poruszy go z miejsca Posłuży to za znak że mostwa upadnie. Tak nam mówili ojcowie, dodał. I tak powiadał dalej, mówią jeszcze u nas, że dopóki dońcy są wiernymi mostwie, dopóty car jest silnym i wielkim. Lecz jak się dońcy zbuntują, wszystko się to skończy. Przeczucie podobne jest głębokie i prawdziwe. Lubią oni swobodę i kochają te małe przywileje, jakie im zostawiła nowa organizacja i życzą sobie, ażeby w niej żadnej zmiany nie było. Rozmaite zmiany, przykrości, ściśnienia, służby są przyczyną częstych sarkań, rozmów, nieukontentowania, które kilkakrotnie słyszałem, sarkań i rozmów niedołężnych. Nie prowadzących do czynu Bo Dońcy jako narzędzie Są wyborni w ręku rządu Lecz nie mają już żadnych Najmniejszych żywiołów Samodzielnego działania Nad Donem jest wielu starowierców Między kozakami ich dużo Ale ci w służbie tracą podania I wiarę starowierczą I coraz więcej i liczniej skupiają się z panującym wyznaniem. Obecnie kozacy dońscy stanowią 54 pułków jazdy. W każdym pułku 850 ludzi. Prócz tego dwa pułki kozackie w gwardyi i dziewięć baterii, artylerii. Każda o ośmiu działach. Dońcy odznaczają się pięknym wzrostem Silną budową Twarze wyraźne, męskie, czarne W poruszeniach wiele żywości i ognia Oświaty mało mają Chciwi z słabymi brutale i srodzy Z mocnymi czołgający się Uczynni, gościnni Niebezpieczni jako nieprzyjaciele Niebezpieczni jako przyjaciele Charakter ich Wiele różni się od moskiewskiego Za Donem ciągle tęsknią Wspominają jako jedyny kraj Ale w rozpuście, w wódce, w hulatyce wojskowej Znajdują upodobanie i uśmierzenie Rodzinnej tęsknoty Namiętni i uparci Zręczni, zwinni, strojni, śpiewni Usłużni Lubią konie i dzielną jazdę ciekawi pojętni mogą być przedmiotem licznych interesujących obserwacji Dla niepoprawnego radia pl czytała Katarzyna